Nowiny 31 tygodnia 2015 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski jest ze mną w studiu również Marek Mazurkiewicz. Witam. I Krzysztof Machocki. Dzień dobry. A przez hangout połączył się z nami Szymon Grabarczuk z Lublina. Cześć, Szymon. Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, które znamy, ale go nie znamy jednocześnie. To jest państwo miasto. Zazwyczaj byliśmy przy Andersa 28, a dzisiaj okazało się, że możemy skorzystać z fantastycznego nowego miejsca. Państwo miasto na trawie, w samym centrum Warszawy, tuż za, tuż za Parkiem Ujazdowskim. Niedaleko jest Sejm, MDEK mamy tak troszkę w dole też od siebie. Także w, kręcimy się w podobnych rejonach, ale miejsce jest niezwykłe, bo no tutaj jest jakby wieś. Wyjechaliśmy jak gdyby 100 km gdzieś za Warszawę. Tak się czuję. Nie wiem jak wy. To jest miejsce może dla osób spoza Warszawy, które Warszawę aż tak dobrze nie znają. To jest miejsce fascynujące choćby z tego względu, że tutaj przed wojną był szpital wojskowy, a po wojnie teren zrównano z ziemią i w parku ustawiono... Fińskie domki, czyli domki, które Finlandia, którymi Finlandia płaciła reparacje wojny, wojenne po wojnie. Domki z prefabrykatów, które miały tutaj postać przez kilka lat i miały być dla architektów, którzy odbudowywali Warszawę. No i jak to w Polsce z tymi prowizorkami stoją do dzisiaj, więc są to przepiękne domki, które równie dobrze mogłyby stać gdzieś koło Tampere albo jeszcze gdzie indziej w lesie, a tymczasem stoją w linii prostej pewnie z 800 metrów od kancelarii premiera, pewnie z 500 metrów od Sejmu. Sam pępek miasta, a cicho, spokojnie, drzewa, tak Właśnie miasta tutaj w ogóle nie słychać. No wprawdzie dzisiaj jest sobota, południe, więc to nie, nie jest jakiś duży ruch, ale, ale rzeczywiście jesteśmy jak gdyby daleko poza miastem. Także bardzo dziękujemy. Będziemy starać się korzystać tutaj z tego miejsca, no bo jest fantastyczne. Zresztą zastaliśmy drzwi otwarte, weszliśmy po prostu do środka i nagrywamy audycję. No, oczywiście wcześniej trzeba się było umówić, także zapraszamy na stronę Państwo miasto. Tam można znaleźć szczegóły, jak skorzystać, jak organizacje pozarządowe mogą skorzystać z tego miejsca. No dobrze, ale wracamy do nowin, bo już nas nie było od dwóch tygodni. Mamy podsumowanie statystyk lipca. Nie wiem, czy jest z nami już Wojtek, czy już się połączył. Tak, jestem. Udało mi się połączyć. Dzień dobry, Wojtku. Z Górnego Dzień Śląska, dobry. tak? Dobrze pamiętam, że z Górnego czy z Dolnego? ciągle Tak, zapomnę. z Górnego Śląska. Mhm. Fajnie. To, to cieszę się, bo to na, na sam początek. Potem będziemy rozmawiać o Flow, o takim nowym systemie, który no, zrewolucjonizuje, wydaje mi się troszeczkę komunikacji w Wikipedii, a w założeniach to będzie też większa zmiana i na później. Potem opowiemy o, o tym, co się dzieje w Google, tak w YouTube, właściwie konkretniej. Opowiem też o prezentacji Witamy w Wikipedii. To jest taka prezentacja dotycząca porównania wejścia do Wikipedii z wejściem do Google'a i wejściem do Facebooka. I również opowiem o nowych audycjach z serii Nauka XXI wieku. No i jeszcze taka informacja o tym, że drukowana Wikipedia jest na sprzedaż i ciekawe jak to się uda. Dobrze, to w takim razie oddaję Ci Wojtku głos. Ja wczoraj zrobiłem zrzut, bo się bałem, że dzisiaj nie będę, że coś może nie działać dzisiaj, ale okazuje się, że chyba nic się nie zmieniło od wczoraj. No, niewiele się zmieniło od wczoraj. Rzeczywiście to był dobry pomysł. Chyba w, w poniedziałek czy wtorek ostatnio był problem z oglądaniem tych statystyk. Coś się zatrzymało, ale dzisiaj już wszystko działa. E, tak, więc interesują nas najczęściej oglądane artykuły w polskim języku. Wikipedii w lipcu. Mm -hmm. Mam tutaj listę dziesięciu najczęściej takich oglądanych artykułów. Z jakiejś sensacji nie ma. Jest to jednak sezon ogórkowy, albo inaczej mówiąc sezon barszczowy, ponieważ. Ale przechodzimy do. Naszej listy. Na Wojtku, dziesiątym miejscu. Wojtku, Wojtku przepraszam, jest... Cię, prze, przepraszam Cię na chwilkę. Zatrzymajmy audycję, bo muszę przełączyć inny, w inny tryb nagrywania, bo coś mi się tutaj psuje. Dobrze, sekundkę. A to my teraz go nie będziemy słyszeć. Dobrze. Już jesteśmy z powrotem, także zapraszam. Na dziesiątym. Na dziesiątym miejscu jest artykuł Dominika Kulczyk. I pojawiła się tutaj ta pani rzutem na taśmę w ostatnich dniach w związku ze śmiercią doktora Jana Kulczyka, jej ojca. Ona jest jego córką, ona jest również spadkobiarczynią, stąd takie zainteresowanie, że weszła do pierwszej dziesiątki praktycznie w ciągu trzech ostatnich dni lipca. Mhm. Na miejscu dziewiątym jest rzecz, która jest zapewne dobrze znana słuchaczom Wikiradia turecki serial telewizyjny Wspaniałe Stulecie. No tak, to już od wielu miesięcy jest tutaj... Już od wielu to... miesięcy, od stycznia jest bardzo popularny. I Sulejman Wspaniały e, Także również. główny bohater tego serialu, czyli e, sułtan Sulejman Wspaniały. E, ósme miejsce to Pluton, a dokładniej e, w naszej Wikipedii e, artykuł jest zatytułowany w nawiasie 1-3-4-3-4-0, nawias zamknąć Plutona. Planeta Karłowata. I e, zainteresowanie e, powstało na skutek e, misji, e, o, misji NASA o nazwie New Horizons. No ta misja wystartowała, mogę pokrótce opowiedzieć, nie wiem czy wszyscy wiedzą, że to jest misja, która zaczęła się ponad 10 lat temu. Wystartował statek z, z Ameryki i poleciał w kierunku Plutona i to jest właśnie ostatnia jego, ostatnie zadanie tego tej misji. Tak mi się wydaje, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie wszyscy czekali z niecierpliwością, czy on się wybudzi, czy nie, bo tam komputery oczywiście były wyłączone do czasu zbliżenia się do Plutona. Były jakieś problemy z połączeniem, no, trochę zamieszania takiego medialnego było też przy okazji, no ale okazało się, że wszystko przebiegło zgodnie z planem. Wybudził się, zrobił zdjęcia i odleciał w Siną Dal. Ale te zdjęcia jeszcze napływają. Zrobił zdjęcie z bardzo małej odległości Plutona. Dzięki temu możemy zobaczyć, myślę, że w Wikipedii również Wikimedia Commons też już są te zdjęcia, bo to NASA od razu udostępnia do domeny publicznej. Tak, NASA jako amerykańska agencja rządowa wszystkie swoje materiały udostępnia jako domena publiczna. Więc to taka ciekawostka troszeczkę obok tego, tego wydarzenia, ale będę starał się też może nakłonić kogoś, chociaż to nie jest łatwe, żeby porozmawiać o tym, o misji tego, o tej misji w nauce XXI wieku, ale to już taka zupełna dygresja. No ale Pluton rzeczywiście wzbudził duże zainteresowanie na ósmym miejscu jest, tak? Pluton, duże zainteresowanie w lipcu na ósmym miejscu. Na siódmym miejscu jest temat sportowy, mianowicie Liga Światowa w piłce siatkowej mężczyzn 2015. I to jest właśnie międzynarodowe rozgrywki w siatkówce, które, których termin przypada właśnie na lipiec. Szóste miejsce to Sulejman Wspaniały. O którym już mówiliśmy. O którym już mówiliśmy. Główna postać tego serialu, który cieszy się w Polsce bardzo dużym zainteresowaniem. Piąte miejsce to Polska. Artykuł, który jak zwykle jest wysoko. Czwarte miejsce Harry Potter. Harry Potter znowu wraca, bo znowu wakacje. Nie sprawdzałem dokładnie, ale wydaje mi się, że znowu jest powtarzana seria filmów i widzowie telewizji no tak, rośnie zainteresowanie. Pokaś, mhm. Wikipedii. chcą się czegoś więcej dowiedzieć. Zapraszamy do nas oczywiście. No ale Popek, tak, na trzecim miejscu? Rapper. Na trzecim miejscu jest Popek, rapper. Nie znam. No dobrze. i nie, nie zachęcam do poznawania. W każdym razie jest to postać, która jest dosyć popularna w środowisku, sądzę, gimnazjalistów, sądząc po poziomie wandalizmów, które nam robią fani Popka w Wikipedii. Również wysoko jest zespół, w którym Popek się udziela Gang Albanii. Akurat wypadł gdzieś na 11 albo 12 miejsce. W każdym razie, no w, śledząc oglądalność tego artykułu, widzimy, że gdzieś tak od końcówki czerwca zainteresowanie tym raperem i tym jego zespołem Gang Albanii rośnie stale i utrzymuje się. Tak powyżej tysiąca wejść każdego dnia. Właśnie ciekawe, Może... czy to jest związane z, z tym, że on występuje w YouTubie, czy występuje w telewizji, bo to chyba teraz tak się zaczyna wymieniać powoli. Tak, Krzyśko? Ja myślę, że to jest związane z tym, że dla osób, które rzadko kiedyś zaglądają na plotka, kozaczka, pudelka i w podobne miejsca w sieci, czyli podejrzewam, że dla większości naszych słuchaczy. Ostatnio z tego, co się orientuję, Popek stał się bardzo popularny, ze względu na to, że postanowił dokonać skaryfikacji, czyli swoją twarz chyba oznaczyć bliznami. No i to oczywiście odbiło się szerokim echem. Im bardziej plotkarski portal, tym dłużej ta sprawa żyła, w związku z czym nagle jego rozpoznawalność w mediach znacząco skoczyła. No i jak widać... Nie była na tyle wysoka wśród czytelników mediów, by od razu wiedzieli o kim mowa i wyszukali rzeczonego popka u nas. No tak, to, to często dziwnymi ścieżkami chodzą, chodzi taka popularność, prawda? 169 422 wyświetlenia w zeszłym tak, miesiącu. Tak, u mnie jest już o 170 tysięcy. No tak. Mhm stan dzisiaj. Na drugie miejsce trafił polski przedsiębiorca, największy polski przedsiębiorca Jan Kulczyk, który zmarł w nocy w środę, 29 lipca. Na, nagle zmarł. Podobno pojechał na jakąś nieskomplikowaną operację do Wiednia i, i po prostu coś się nie udało. Zmarł na skutek powikłań pooperacyjnych i przez trzy ostatnie dni 29, 30, 31 lipca jego biografia cieszyła się no, wyjątkowo dużą popularnością, także ostatecznie w skali miesiąca trafił aż na drugie miejsce. No podobnie właśnie pani Dominika Kulczyk i pani Grażyna Kulczyk, która też jest pewnie niedaleko za, za tą dziesiątką, o której dzisiaj rozmawiamy. Bo jak tak, patrzę... pani Grażyna Kulczyk też jest bardzo wysoko, mhm. tuż za dziesiątką. No przykre, przykra wiadomość i, i gwałtowna śmierć to zawsze budzi kontrowersję. No i też się chcemy dowiedzieć czegoś i myślę, że ten artykuł jest całkiem niezły tutaj w Wikipedii. Także jest to dobre miejsce chyba, żeby przeczytać biografię. No i na pierwszym miejscu? Na pierwszym miejscu mamy barszcz Sosnowskiego. Ktoś z was się e... miał, miał styczność z tym barszczem? Na Sosnowskim? szczęście nie. Być może tak, ale nie mam zielonego pojęcia. No takie zielone gdzieś na łące. No to nie wiem, bo to, to nawet podobno jak się wdycha, to, to można się poparzyć. Tak, w tym sezonie letnim temat barszczu sosnowskiego jest wyjątkowo popularny w mediach. Pojawiają się Pojawia się bardzo wiele ostrzeżeń przed tą rośliną. No i... Nie jest taka łatwa do zidentyfikowania, ponieważ wszystkie są dosyć... A, się. ...orientować się, która to roślina to jest właśnie ten basz sosnowskiego. Jedna fotografia z Wikimedia Commons jest hitem internetu. To jest ta, która jest u nas w artykule Barszcz Sosnowskiego w infoboksie. No na targówku na przykład wybuchła, powiem wam jak, jak, to, jak to, się rozprzestrzenia, bo, bo, to jest ciekawe zagadnienie, jak takie krótkie informacje powodują panikę wśród ludzi. Właśnie gdzieś jakaś mamusia na, na portalu umieściła, że uważajcie na barcz Sosnowskiego, bo tam przy kanałku zaciszańskim to mnóstwo zielska rośnie i że na pewno tam jest gdzieś i że o, takie, po, takie poparzenia mogą być. Ludzie to zrozumieli od razu inaczej, że jej dziecko było na spacerze na, nad kanałkiem i że się poparzyło i że takie ma poparzenia. To tak, tak jest odbierane przez... No i oczywiście wszyscy się boją od razu. Na szczęście urząd też ogląda Facebooka i, i sprowadził ekipę, która zbadała cały rejon kanałku i ogłosiła, że nie ma tam barszczu Także... Ja myślę, że ten barszcz sosnowskiego to jakoś z ogórkiem jest spokrewniony i, i ten, ten sezon to taki chyba teraz jest na, na, takie, na takie rzeczy, ale jak spojrzy się na mapę, która pokazuje ile tego, tej rośliny jest w Polsce, no to można się przestraszyć, nie? nie wiem, czy widzieliście taką mapę na czerwono zaznaczone, gdzie są rejony, gdzie może być barszcz sosnowskiego, no to rzeczywiście sporo jest tych rejonów i to się bardzo podobno szybko rozprzestrzenia, bo zostało przeniesione z Ukrainy chyba, czy z, z Kaukazu. Z Kaukazu. No i, z rejonu Kaukazu no i tutaj nie ma u nas takich naturalnych wrogów i, i dlatego może się chyba szybko rozwijać, no ale myślę, że, że teraz już ktoś się tym poważniej zainteresuje. Warto wspomnieć, że nasz artykuł jest medalowy, to chyba jeden z niewielu przypadków, gdzie na pierwszym miejscu pojawia nam się medalowy artykuł. Tak, to bardzo rzadki przypadek, kiedy e, ludzie sami z siebie interesują się czymś, co u nas jest oznaczone medalem. No to jest coś, co mnie nieodmiennie smuci, że jak się tak porównuje na, nasze statystyki, e, nasz top ten z, ze statystykami dla innych wersji językowych, to bliżej nam do Włoch, gdzie zazwyczaj na pierwszym miejscu, czy na pierwszych miejscach będą tematy sportowe, futbolowe i seriale, które lecą w telewizji, a aniżeli do angielskiej czy francuskiej Wikipedii, gdzie jednak częściej są tematy stricte naukowe. E, I ludzie konsultują się nie wtedy, kiedy chcą się dowiedzieć czegoś więcej o świecie i o tym, co piszą gazety, bo do tego są gazety, tylko konsultują się wtedy, kiedy gazety im nie wystarczają i chcieliby się czegoś dowiedzieć. No właśnie, Pluton, pojawił nam się Pluton. Natomiast w angielskich wikitrendach, tak sobie ostatnio sprawdzałem, gdzie by nie spojrzeć tam praktycznie same tematy naukowe, a nie jednego sportowca. Mhm. No ale mój Boże, to też jest przyczynek do dyskusji, podejrzewam na temat tego, czy Wiki powinna zamieszczać wyłącznie tematy ponadczasowe, czy jednak tematy, które są aktualne i właśnie się dzieją też. Wydaje mi się, że najwyraźniej, skoro ludzie tego potrzebują, no to powinniśmy im takiej informacji dostarczyć. No ale to przecież użytkownicy decydują o tym, co się umieszcza, hmm. także tutaj no, nie można narzucić i powiedzieć, że no, umieszczajmy coś, prawda? No, spotykałem się z sytuacjami, gdy użytkownicy umieszczają, a momentalnie ktoś monitorujący oz -y przenosił to nie ze względu na błędy formalne i nie do dyskusji, tylko od razu do brudnopisu, albo z kasowaniem tego typu artykułów, bo Wikipedia nie jest od tego, przy czym to była decyzja jednoosobowa, a nie decyzja społeczności, mhm. więc różnie z tym bywa. No w każdym razie dziękujemy Ci Bartko, bardzo Wojtku za, za to zestawienie statystyk lipca. Tak przez ostatnie miesiące jakoś nam umknęło. Nie wiem dlaczego, chyba coś dużo się działo i tak zapomnieliśmy o tym, że co miesiąc wypadałoby zrobić takie zestawienie. Także zapraszamy cię za miesiąc przypomnij się w razie czego, gdyby nam jakoś to umknęło, bo bardzo fajnie zaznaczyć taką historię, zwłaszcza, że ta historia przemija i właściwie gdybyśmy nie zrobili tych screenów, no to, to pewnie trudno byłoby to odzyskać z jakichkolwiek statystyk w Wikipedii, bo próbowałem, ale chyba się nie da wstecznie uzyskać takich statystyk. Także bardzo ci dziękuję w takim razie i do, do usłyszenia za miesiąc. Tak, dziękuję również do usłyszenia. No cześć. No właśnie, tak wracamy do, do tematu, o którym już kilka razy wspominaliśmy, który w moich uszach pojawił się rok temu podczas Wikimanii w Londynie. Czyli unowocześniania interfejsu, jeśli tak można powiedzieć, Wikipedii, czyli jakby to przełożyć na bardziej taki zrozumiały język, czyli uprzyjaźnianie wyglądu stron Wikipedii. I jednym z takich elementów, bardzo istotnym, jest flow. W notatkach oczywiście można znaleźć linka kierującego do, do strony na temat flow, którą przetłumaczył tutaj Krzysiek. Właśnie bardzo Ci dziękujemy Krzysiu za, za przetłumaczenie na Polski tej strony, bo tam rzeczywiście nic nie było i, i świadomość polskich użytkowników była znikoma. To nie było tłumaczenie, ale... No i napisałeś, co to jest po prostu. Zrobiłeś przekład, tak? Na swój sposób. To jest kompilacja informacji z różnych źródeł, bo tak naprawdę, jako że to jest ciągle jeszcze rozwijana funkcja, a nie nawet nie oprogramowanie osobne, to nie ma jeszcze stron pomocy, bo na razie nikt jeszcze chyba o tym zwyczajnie nie pomyślał, żeby coś takiego napisać. Także te informacje są wyciągane z bardzo różnych źródeł, z różnych stron meta. Te strony, które są na meta, są raczej stworzone pod kątem tych, którzy będą dalej pracować nad tym, nazwijmy to oprogramowaniem, ich będzie, aniżeli pod kątem użytkownika końca. Ale z drugiej strony, umówmy się, to jest na tyle proste i na tyle intuicyjne, że tak naprawdę strony pomocy nie są do potrzebne, żeby zrozumieć, o co w tym chodzi. Takie, skoro ktoś tego potrzebuje, to czemu nie? No właśnie, ale nie, że będzie Wikipedia, czy dyskusja Wikipedii będzie wyglądała podobnie jak to, z czym się wcześniej zetknął, czyli jakiś Facebook, jakiś PHP BB, czy jakieś takie fora internetowe, czy, czy komentarze gdzieś, gdzie to funkcjonuje w jakiś określony sposób i, i ludzie się do tego przyzwyczajają, a inaczej na to reagują ludzie, którzy z Wikipedią są na co dzień i, i korzystają z tego systemu, który no, powstał już ładnych parę lat temu. Właściwie to chyba od samego początku on funkcjonował, czyli już ponad 10 lat, 13. Hmm. Także... Nie od samego początku, ale, ale, ale prawie. No właśnie, coś około 10 lat prawdopodobnie. I, no i trudno się dziwić, że, że dla tych użytkowników, którzy przyzwyczaili się do jakiegoś systemu, no nie jest to intuicyjne. Dla nich intuicją, jak widzą stronę wiki, no to jest, intuicyjnie postępują zgodnie z jakimś schematem, który sobie wypracowali, który sobie utrwalili. Natomiast przejście na flow wydaje się dla nich właśnie skomplikowane, dla nich trudniejsze. Ja bardzo przepraszam wszystkich obecnych w studiu i słuchających, ale przeciętny Wikipedysta pod względem internetu jest matuzalemem. No jesteśmy jako te dinozaury. Gdybyśmy zaczynali z Wikipedią, wszystko jedno, czy było to 5 czy 10 lat temu, czy jeszcze więcej to w ogóle w tamtych czasach, żeby wejść do internetu jakoś w sposób nieco bardziej zaawansowany, to trzeba było chociaż podstawy programowania znać. W związku z czym przesie, przesiadka z podstaw, nie wiem, kodu BB, powszechnego na forach internetowych, czy HTML-a, czy jakichś innych nakładek na HTML-a, na kod Wiki, była stosunkowo naturalna. Tak? Edytor kodu Wiki jest bardzo prosty dla kogoś, kto się... Przynajmniej podstawy HTML-alizną. Natomiast dla przeciętnego dzisiejszego użytkownika internetu, to równie dobrze moglibyśmy wymagać od niego znajomości bardziej zaawansowanych języków programowania albo znajomości, nie wiem, obsługi suwaka logarytmicznego. To jest podobny poziom komplikacji i podobny poziom wiedzy tajemnej i magicznej. Mhm. Dlatego między innymi Flow i inne tego typu pomysły na. Uwspółcześnienie sposobów interakcji z Wikipedią i projektami siostrzanymi e one niekoniecznie muszą się podobać obecnym wikipedystom. Myśmy się do tego, tutaj Borys ma rację, myśmy się do tego przyzwyczaili, że tak się tworzy strony dyskusji i kropka. Ale ktoś, kto przychodzi z zewnątrz, widzi stronę dyskusji i nawet nie wie, gdzie zacząć. No ale właśnie, no, wiesz, dla mnie to od samego początku było nielogiczne, że jeśli ja komuś zadaję pytanie, to na jego stronie dyskusji, a odpowiedzi mam oczekiwać na swojej stronie dyskusji i potem znowu, jeśli chcę kontynuować, to znowu na jego stronie dyskusji i potem znowu u mnie. No niby można mieć dwa okna otwarte i sobie przeskakiwać wzrokiem z jednej strony na drugą. Ale jeśli u kogoś dzieje się dużo i ta dyskusja się rozwija, no to potem jest ciężko jednak te wątki połączyć i, i ta dyskusja przestaje być konstruktywna i przejrzysta i, i jasna. Może więc powiedzmy, powiedzmy, czym jest flow tak no dla Adama i ewy dla mm -hmm. osób, które się z nim jeszcze nie zetknęły. Ale jeszcze zanim, to chciałem powiedzieć o tym, że pierwszą taką zmianą w kierunku właśnie usprawnienia komunikacji i wyglądu Wikipedii był Visual Editor. No i tutaj flow troszeczkę obrywa od wizual od Editora, ponieważ no, wielu wikipedystów uważa, że to był falstart, że, że za wcześnie wprowadzono Visual Editora i że on źle działał i że, że w początkach był bardzo niedobrze zrobiony. No i, i teraz obrywa się Flow za to, że, że właśnie takie były początki Wizual Editora, a jest chyba bardziej zaawansowany. I Jest zdecydowanie bardziej za, zaawansowany niż Jeśli Editor Wizualny. Jeśli chodzi o testowanie. Tak. Mhm. To myślę, że, myślę, że Tar byłby najlepszą, był mhm. najlepszą osobą do opowiedzenia właśnie o tym problemie, dlaczego społeczność nie lubi Flowa, mimo że go nawet jeszcze nie widziała. Czym jest flow? Flow w najprostszym rozumieniu jest nowym sposobem prowadzenia dyskusji na stronach dyskusji, przy czym tak naprawdę to jest dużo więcej, ponieważ w założeniach flow ma być nie tyle zastąpić strony dyskusji, czy wszystkie, czy te, gdzie społeczność wyrazi taką wolę, ale ma być w czymś w rodzaju narzędzia do zarządzania współpracą. To znaczy to ma być coś du dużo więcej niż tylko nasz odpowiednik forów dyskusyjnych czy czatu czy nie wiem messengera na Facebooku. E to ma być narzędzie, które na przykład docelowo ma umożliwiać to, by jeśli mamy na przykład, świetny przykład z polskiej Wikipedii, mamy portal Stosunki Polsko-Francuskie. Na francuskiej Wikipedii istnieje portal Stosunki Polsko-Francuskie również. Żaden problem, by tę samą w tej chwili tej funkcjonalności, przepraszam, że użyję takiego brzydkiego terminu. Funkcji. funkcji. lepiej, tak, zdecydowanie. Jeszcze ona nie jest wprowadzona, natomiast docelowo będzie możliwość, by tę samą dyskusję prowadzić jednocześnie w dwóch miejscach, czyli wikipedyści francuscy wchodzą do siebie na swoją wersję portalu i na stronie dyskusji po prostu odpowiadają polskim wikipedystom, którzy tę samą dyskusję toczą po polskiej stronie, jak gdyby. To jest jeden, podejrzewam, z miliona przykładów możliwych zastosowań dla tego typu narzędzia. Dla przeciętnego, zwykłego zjadacza Wikipedii, który raz na jakiś czas wchodzi na stronę dyskusji użytkownika, podejrzewam, że nie będzie to aż tak ważne. Natomiast dla wszystkich tych, którzy starają się współpracować na nieco bardziej zaawansowanym etapie i, i poziomie, e, myślę, że to może być olbrzymie ułatwienie. A dla przeciętnego, przeciętnego Wikipedysty to będzie o tyle wygodne, że e, no właśnie, uda się być może wyeliminować wiele z tych problemów, które mm, trapią strony dyskusji w tej chwili. Nie wiem, czy y, nasi słuchacze zwrócili na to uwagę, ale dla mnie to jest ewidentne, że od wielu już lat wszelkie dyskusje wokół wiki toczą się na Facebooku, na forach dyskusyjnych, na listach dyskusyjnych, w mailach, przez telefon często, a nie na stronach dyskusji. Bardzo często jest tak, że jeśli już chcemy faktycznie zainteresować kogoś tematem jakiegoś artykułu, to nie wchodzimy na stronę dyskusji danego artykułu, tylko od razu uderzamy do kawiarenki, bo tam przynajmniej ktoś się pojawi. Z czego to wynika? No między innymi z ograniczeń technicznych. Hmm. Tak, tak, tak. No. Jeszcze bym unikalny, że... Flow... Przepraszam, słyszę, słyszę samego siebie, nie wiem do czego. O, teraz już nie. Teraz okay. już lepiej. Ym, flow nie jest tylko do stron dyskusji. Znaczy, Ty grzech, jak y, podajesz dobry przykład y, z tym portalem, ale przecież Flow to też jest zgłoś, błąd, prośby do administratorów, kawiarenka, ym, poczekalnia. To są wszystkie jakieś prośby, głosowania, konsensusy i tak dalej. Yy, wszystkie jakieś pandy, propozycje nowych artykułów, czy tych yy, propozycje wyróżnień artykułów, czyli tam te do dobrych artykułów, czy medalowych, wszędzie właściwie. Czyli zwykły użytkownik yy, może się spotkać z tą na przykład przy zgłaszaniu błędu, przy zadawaniu pytania na pytaniach nowicjuszy, przy jakim, jakimkolwiek wypowiadaniu się na jakikolwiek temat. No tak, ale dyskusja... Mm -hmm. głosowanie, czy, czy cokolwiek. Dyskusja na temat flow i możliwość pierwsza jego włączenia pojawiła się jakieś gdzieś tak w grudniu, czy kiedy to się pojawiło, Szymon? Kiedy to można było już włączyć? Żeby Trudno stało... mi na, na to odpowiedzieć tak precyzyjnie, dlatego że ym bardzo dużo u nas wikipedystów, którzy są najbardziej oburzeni z powodu flow, to są ludzie, e, którzy e, koncentrują swoją aktywność wyłącznie w polskojęzycznej Wikipedii i e, czego się nie podniesie w polskojęzycznej Wikipedii, to to dla nich nie istnieje. Ja też przez długi czas tak miałem, ale potem się kapnąłem, że dużo decyzji zapada gdzieś indziej i po prostu musiałem, żeby mieć wpływ jakikolwiek na te, na, na te decyzje, musiałem się przekierować i rozszerzyć sobie spektrum jakby swoich działań. No więc, czy kiedy w naszej Wikipedii zostało to w ogóle po raz pierwszy podniesione, że Flow istnieje? Nie wiem. No dyskusja kiedy taka Kiedy ja dosyć... wiedziałem, że mm -hmm. ono zostanie włączone i na przykład, yy, kiedy Netops y, pro, proponował przenieść pytania nowicjuszy do przestrzeni Wikipedia po to, żeby nie trzeba było jej oznaczać jako wolnej od wandalizmów, bo w przestrzeni y, y, pomoc jest, są włączone te wersje przejrzane. Ja mu mówiłem, że o, docelowo tam wejdzie flow i nie będzie czegoś takiego jak przeglądanie, bo pytania nowicjuszy są stroną do dyskusji, a więc tam będzie flow, Yy, a wersje przejrzane są funkcją kontentową, więc na tej konkretnie stronie nie będzie kiedyś tych wersji przejrzanych. Yy, kiedy zaczęto w ogóle mówić o wdrażaniu flow, o takie, takim etapie flow, że da się to wdrażać, yy, w Londynie mówiono o tym, że to jest, to jest jeszcze za wcześnie, ale już czuć było klimat, że niedługo, niedługo, więc... Yy, w październiku 2014 już powstały pierwsze statystyki z używania flow we francuskojęzycznej Wikipedii, czyli przed październikiem już to musiało być tam włączone. Przy czym tam to włączyli na ich odpowiedniku pytań nowicjuszy, ale nie w stronie domyślnej, tak jak u nas, tylko slash flow, a domyślnie mają tam kod a u nas zrobiliśmy odwrotnie. Yy, więc no... Oni tam sobie to włączyli jeszcze, na, mogli to włączyć na bardzo wczesnym etapie, bo, bo to było takie naprawdę świeżutkie. To może żeby, może, żeby nie dryfować w stronę kwestii bardziej technicznych, to wypadałoby osobom, które jeszcze tego nie widziały, opisać z grubsza, jak wygląda taka strona dyskusji we Flow. E strona dyskusji każdej bo każdy wątek tak naprawdę jest osobną stroną w związku z czym można linkować do dzięki Flow można linkować nie tylko do konkretnej dyskusji gdzie ona by się nie znajdowała ale można też linkować do konkretnych postów czyli konkretnych wypowiedzi konkretnych osób na samej górze jest krótka szara ramka z tematem dyskusji tam można też zamieścić krótki opis tej dyskusji że jako przypomnienie zwłaszcza w przypadku długich dyskusji przypuszczam że to może być bardzo wygodne jakoś w kilku akapitach nawet opisać, czym się tutaj zajmujemy, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego wypowiedzi na przykład, jeśli w przypadku częstych wandalizmów albo trollowania, dlaczego wypowiedzi niezwiązane z tematem będą usuwane, albo cokolwiek innego. Następnie jest... Są same wypowiedzi dyskutantów. Każda wypowiedź automatycznie opatrzana jest podpisem danego dyskutanta i nie jest to ten sam podpis, który mamy ustawiony w preferencjach. Na razie jeszcze nie ma opcji, żeby go sobie graficznie dostosować, dodać kolorki, własne linki, nie do strony dyskusji, tylko gdzieś tam jeszcze indziej. Automatycznie Flow dodaje datę, automatycznie dodaje podpis osoby dyskutującej. A następnie jest zwykłe proste okienko jak w całym internecie, wszędzie, nie wiem, w, na Facebooku, na stronach forów, rozmaitych gazet, stronach komentarzy. Jest po prostu zwykłe okienko, w którym możemy wprowadzić w swój komentarz. W tym okienku możemy wprowadzić komentarz używając zarówno Wikicodu, jak i tak samo jak w edytorze wizualnym, co jest bardzo wygodne zarówno dla tych, którzy są zwolennikami edytora wizualnego, jak i dla tych, którzy wolą jednak stary dobry wiki i działa, działają tam wszystkie funkcje, a przynajmniej większość w tej chwili, nie wiem czy już wszystkie w 100%, no bo mówimy ciągle o oprogramowaniu w fazie beta, ale wszystkie funkcje, które lubimy i znamy z Wikipedii, znaczy można tam stawić szablon, można tam wzmiankując czyjś pseudonim w Wikipedii, czy nazwę użytkownika, automatycznie on będzie powiadomiony, że został wspomniany w takiej takiej dyskusji. I tyle. Także to jest bardzo proste, bardzo intuicyjne i już na pierwszy rzut oka z grubsza można się zorientować tak naprawdę o co, o co w tym wszystkim chodzi. Jeśli ktoś ma problem, no to tak, już, tak jak już wspomnieliśmy, jest już strona Pomoc Flow czy Wikipedia Flow, jest przekierowanie z jednego na drugie, także tam też można się dowiedzieć nieco więcej o idei, jaka przyświecała twórcom Flow. No i to oczywiście w naszych notatkach na stronie nowiny.podcasty.info można znaleźć się w nowinach 31 tygodnia. Są trzy linki dotyczące Flow. Pierwszy to jest właśnie, co to jest Flow w ogóle. To jest link do tej strony, którą Krzysiek opracował i bardzo fajnie można szybko się dowiedzieć, co to jest. Później właściwie powinno być w, drugiej, w innej kolejności, gdzie można testować. To jest fajne miejsce do testowania Flow. To znaczy jest taki brudnopis stworzony dla Flow i po prostu można sobie założyć wątek dyskusji, zobaczyć jak, jak, to, jak to działa. I tam już jest sporo testów, także warto też zobaczyć, jakie były testy innych użytkowników, bo, bo są zaskakujące czasem na przykład. Wiadomo, że każde, każda odpowiedź jest związana z wcięciem. I użytkownicy próbowali doprowadzić do sytuacji, kiedy już, tego już to wcięcie w ogóle wypadnie z ekranu, jak gdyby, bo się przesuwa, przesuwa. To właśnie. I w końcu wypadnie. Yy, nie, chyba nie do końca to chodziło. Raczej problem był w tym, że te wcięcia się inaczej zachowują niż wcięcia, które robimy w Wikikikozie na starego no tak. postaci mhm. dyskusji. Mhm. no właśnie, więc tutaj są jeszcze jakieś rzeczy do zrobienia na pewno, no ale właśnie, właśnie po to jest to włączane, żebyśmy mogli potestować, bo tego nie zrobią ludzie, którzy wymyślają to nie, nie wpadną na tak genialne pomysły, <śmiech> jakie mają zwykli użytkownicy, czy, czy już doświadczeni użytkownicy i o tą pomoc bardzo prosimy i to jest bardzo potrzebne, bo to właśnie usprawni ten nowy mechanizm i będzie wszystkim myślę lepiej. Natomiast można też poprosić o włączenie flow na własnych stronach dyskusji na przykład albo w innych przestrzeniach. Ja dokładnie nie wiem, gdzie to, co to można włączyć. Ja poprosiłem o wszystko, co, co możliwe na tej stronie, żeby mi włączyć ten flow, bo chcę to testować i wydaje mi się to znacznie łatwiejsze i przyjaźniejsze. To pewnie trochę trwa i tak dziwne, że to trzeba prosić o takie włączenie i czekać na reakcję manualną jakąś tak? człowieka, który mhm, to... Bo to nie może funkcjonować równolegle, to znaczy nie da się zrobić mhm. tak, żebyś ty sobie włączył, a ja jednocześnie, żebym mógł korzystać na Aha. twoich stronach ze standardowego sposobu dyskusji, tak? więc mhm. to, to musi być jakoś inaczej uruchomione. No w każdym razie właśnie jest też link do, do miejsca, gdzie można poprosić o włączenie Flow na swoich stronach. Tak, bo, bo co jest ważne, można poprosić o włączenie Flow na swoich stronach dyskusji użytkownika, ale też można poprosić się o włączenie na przykład w dyskusji Wikiprojektu, czy tam w jakiejś innej, w jakimś innym miejscu, gdziekolwiek jest dyskusja. Jeżeli Wikiprojekt sobie życzy... To znaczy... Co do strony dyskusji, to zaczęliśmy już dyskutować właśnie na... Y, znaczy wyraziłem wątpliwość, na stronach dyskusji użytkownik powinien to sobie móc włączyć, no ale tutaj jestem chyba odosobniony, ale wydaje mi się, że jednak projekt to jest coś takiego, co jest przestrzenią wspólną i jednak powinien tutaj być konsensus y, y, społeczności. Jeżeli jest konsensus w y, użytkowników mm -hmm. należących do projektu, a w, projektu, w tym sensie starczy, I to jest zasadą ogólnoświatową, czy do globalną. Ja myślę, że wypada wspomnieć jeszcze o, o jednej funkcji flow, która mnie osobiście bardzo przekonuje. Już obstakując od tego, co mówiłem wcześniej, że, że jest to projekt kompatybilny zarówno z wikikodem, jak i z edytorem wizualnym i to bardzo nieźle się sprawdza. Mam wrażenie, że nawet lepiej się sprawdza na flow niż się sprawdza na przykład jako przeskakiwanie między edytorem wizualnym a edytorem kodu. Zdecydowanie to... lepiej, łatwiej hmm. się przełączyć, tak ale też możliwość moderacji. Możliwość moderacji zarówno wypowiedzi innych, jak i wypowiedzi własnych, co moim zdaniem jest bardzo ważne, ponieważ... Wiele set albo wiele tysięcy razy mi się zdarzały albo konflikty edycji, e, albo sytuacje, w których na przykład ch chciałem oznaczyć jakieś sprawy za załatwione. Gdy mamy listę problemów w artykule, e, wolałbym odpowiedzieć pod konkretnym problemem w liście i w ten sposób wstawiam swój podpis w środek czyjejś wypowiedzi, a potem chciałbym to usunąć, więc usuwanie jakichś wypowiedzi e, z dyskusji, która już poszła dalej, e, trzeba skakać po historii. Tutaj każdą wypowiedź, każdą edycję możemy oznaczyć w jednym z trzech stanów. Możemy albo oznaczyć jako widoczną, albo jako ukrytą. I ona będzie skreślona w historii, ale nadal w historii będzie widoczna. Albo możemy ją w ogóle usunąć tak, jak admini usuwają strony bez śladów historii. Te operacje temu... są widoczne ogólnie, tak? To tak. nie jest coś, co robię dla siebie. Tak, no, mogę, mogę, mogę oznaczyć na przykład ukryj wypowiedź i wtedy ta wypowiedź będzie ukryta, a w historii będzie w, widać, że Hollywood ukrył edycję, numer jakiś tam jakiś, natomiast gdy ktoś wejdzie do historii, będzie mógł zobaczyć, co ja ukryłem, tak jak normalnie może wyjść i zobaczyć, co wykasowałem e, naciskając przycisk delete czy backspace na klawiaturze, a potem zapisałem stronę, tak? Natomiast jest to dużo wygodniejsze, to po pierwsze, a po drugie mam wrażenie, że dużo bardziej fair wobec e, dyskutantów, tak? bo z jednej strony nie mamy, nie mamy tylu problemów z usuwaniem własnych, gdy na przykład strzeliłem jakąś głupotę, dyskusja poszła dalej, chcę usunąć tę głupotę, to muszę się przegrzebywać przez historię, znaleźć właściwą edycję, a potem wycinać swoje słowa e, odręcznie z tej nowej dyskusji, która już tam gdzieś dalej się, dalej się potoczyła i mieć nadzieję, że mi się udało wyciąć tylko moje wypowiedzi, a nie też wypowiedzi kogoś, kto przyszedł po mnie. Tutaj jest to y... dużo prostsze i za pomocą w zasadzie jednego kliknięcia myszą Wydaje można to się, zrobić. się, że nie ma konsensusu do tego, żeby usuwać swoją wypowiedź z dyskusji. Raczej jest ona skreślana, tak? przynajmniej na polskiej wersji. To, to też, to jest akurat szczegół. Generalnie chodzi o to, że jeżeli chcesz y, cokolwiek usunąć, anulować, to tutaj jest prościej Prościej, z tym, że też na przykład już się spotkałem z takim komentarzem, że niepotrzebnie jest ślad po tym, że to w ogóle było, bo jeżeli to jest revert, to ma nie być w ogóle śladu, tylko ma być schowany w historii edycji, a nie być widoczny w trybie zwykłego czytania. A Tutaj jest napisane jednak, że tutaj był jakiś komentarz, który został ukryty przez kogoś tam. Dziwna, dziwna opinia, to znaczy ja jeszcze nie do końca ogarniam historię, jak tutaj przegrzebywać się przez historię i trochę się tego obawiam, że pewne elementy nam poznikają bez śladu właśnie, a wydaje mi się, że to jest właśnie cenne na Wikipedii, że do wszystkich starych elementów można dotrzeć, tak? Wszystko, co jest ukryte jest w historii, tak jak wszystko, co zostało usunięte za pomocą klawiatury w, na starych stronach dyskusji. Także tutaj to nic się nie zmienia pod tym względem. Natomiast edycje, które zostały usunięte przez osoby, które mają uprawnienia do tego, żeby usuwać, czyli e, tak samo jak i obecnie, na, czy na stronach, czy na stronach dyskusji, e, wszystko, co zostanie usunięte, no to zostanie usunięte z dokładnie takim samym wpisem w historii, jakby był przy zwykłym usunięciu, tak? Także tutaj, tutaj pod tym względem mam wrażenie, że się nic nie zmienia, że to jest dokładnie, dokładnie ten sam system, do którego już jesteśmy przyzwyczajeni. No Będziemy jeszcze pewnie długo na ten temat testować, tutaj sprawdzać i, i funkcjonowanie tego. No, ważne jest to, że ta dyskusja, która, którą ja zapoczątkowałem teraz, jakiś tydzień temu mniej więcej, no nie spotkała się z takim jawnym sprzeciwem. To znaczy było dużo głosów, że a dlaczego, a po co, a lepiej zostawić, a, a, a jakieś argumenty padały, dlaczego nie włączać. Natomiast nikt nie zaznaczył wyraźnie, że jest przeciw, no to, a było sporo osób za. E, o której po, dyskusji mówisz? W kawiarence. Okej. Okay. I Szymon na przykład potem troszeczkę rozbił to na, na mniejsze jak gdyby zadania i tam się pojawiło już znacznie więcej głosów za i znowu nie było nic przeciw, także właśnie dziwne, dziwne wydaje mi się to w tej dyskusji, która się toczyła nad Flow, że, że było sporo głosów no, prawie przeciwnych, tak to trzeba zinterpretować, no bo jeśli ktoś nie zaznaczył, że jest przeciw, a potem pisze, że jednak wolałby, żeby tego nie wprowadzać i podaje argumenty, no to... Nie, no, wydaje mi się, że nie można się kierować w ocenie dyskusji tym, czy tam jest ten znaczek, tak, czy jest wprost napisane za, czy przeciw. No nie, ale, ale jednak skoro widzisz, że ktoś zaznacza za i jest to wyraźnie widoczny zielony znaczek plus, Aha. no to jeśli jesteś przeciw i chcesz to wyraźnie zaznaczyć, no to raczej wypadałoby mm, skontrować, prawda? Czyli żeby twój głos widoczny był podobnie na, na stronie. Natomiast nikt nie zaznaczył tego właśnie w ten sposób. I to takie dziwne mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest niepraktykowane, że, znaczy, że się używa tych przycisków? Ja tak? podejrzewam, że wiele osób nie bardzo znaczków. lubi te znaczki, tak? Nie bardzo lubi ten szablon i po prostu woli napisać zwykłym tekstem, co na dany sema sądzi, żeby tej wypowiedzi tak nie szablonować. Hmm. Ciekawe. Właśnie to na, nie... angielskiej, na angielskiej Wikipedii dyskusja nad znaczkami, ich nim odpowiednikiem, znaczków za i przeciw, toczy się już chyba dziesiąty rok. One już były wielokrotnie usuwane, wielokrotnie przywracane. Już nawet była propozycja zasady, że jest zakaz ich stosowania. Potem się okazywało, że jednak nie ma zakazu. Także nie zdziwiłbym się, gdyby u nas też, gdybyśmy zaczęli faktycznie taką dyskusję, to ona mogłaby trwać przez najbliższe 10 lat. Także no może tak. nie wchodźmy w to bagno. No bo, no bo generalnie to ułatwia niby komuś, hmm. kto nie za bardzo chce się zagłębiać w temat. No ale z drugiej strony... No nie na tym to polega. Mamy hmm. dyskutować i mamy dojść do konsensusu, mamy się przekonywać wzajemnie i czytać, co ktoś napisał, a nie po prostu zobaczyć sobie: Aha, 10 znaczków za, 5 przeciw, to przechodzi, tak? To nie na tym polega hmm. działanie byłam, nie. Yy, Na przykład w takich dyskusjach, znowu, znowu słyszę ten pogłos. No to tak. coś u ciebie tak. chyba, ten Windows 10 ci Okej, okay. Nie wiem. Yy. W takich, w takich dyskusjach jak teraz na przykład, to nad tym włączeniem Flow lepiej było, jak były znaczki. Ja nawet sam wstawiałem te znaczki w komentarze ludzi, którzy napisali za, ale zwykle, normalnie w tekście, a nie ten, a nie, ten, mm -hmm, a nie mm -hmm. używając szablonu, po to, żeby potem, żeby mógł to podlinkować na fabrykatorze do y, deweloperów i żeby oni widzieli, no właśnie, ile jest mm -hmm. y, od razu nie znając języka i nie musząc używać Google Translate, ile jest za, a ile jest przeciw. Na no To rozkądka. jest dobry argument właśnie, żeby ktoś, kto nie zna języka, wiedział, no, jak się wypowiadała nasza społeczność znaczkami graficznymi. Tak? No to, ale tematu dzisiaj na pewno nie skończymy. Będziemy do niego wracać, ale na dzisiaj musimy go już zamknąć, bo już na audycja się kończy powoli. Przelecimy szybko po kolejnych tematach. Skrzyżowanie krzywych mobilne, stacjonarne w YouTube. Google ogłosiło właśnie, że już w tej chwili ponad połowa, ponad 50% filmów na YouTubie jest oglądanych z komórek. To jest coś o czym rozmawialiśmy też właśnie w Londynie na Wikimanii, że te krzywe użytkowania naszych użytkowników Wikipedii zaczynają się bardzo silnie zbliżać, jeszcze są dosyć daleko, ale widać tendencję, że w ciągu najbliższych kilku lat, miesięcy te krzywe się z, po prostu skrzyżują i zacznie rosnąć zdecydowanie przewaga mobilnych urządzeń. Prowadziliśmy ostatnio warsztat dla licealistów w Warszawie i dla licealistów i ich nauczycieli. I poprosiliśmy uczestników, żeby ci, którzy mogą, żeby przynieśli swoje komputery, bo to miała być część i wykładowa, i warsztatowa za jednym zamachem. No i myślę, że tak za 40% maszyn, które były dostępne na, na sali, to były tablety. Także myślę, że to pokazuje, w którą stronę zmierzamy, mm -hmm. nawet w Polsce i przed czym nie uciekniemy. No zdecydowanie, więc to jest taki, myślę, ważny w historii znacznik czasu, że właśnie w Google już to się, znaczy w YouTube, to już się zmieniło. Może to jest bardziej no, przyjemne do oglądania gdzieś tam w podróży, prawda, a nie w domu. No ale generalnie te krzywe właśnie tutaj już się krzyżują, także u nas też pewnie niedługo się skrzyżują. No i między innymi te działania Flow, te działania inne upraszczający wygląd Wikipedii są konieczne, bo inaczej po prostu nikt już nie będzie tego oglądał, jeśli nie będzie można tego oglądać w normalny sposób na komórce po prostu. A właśnie swoją drogą ciekawe, czy Flow, znaczy jak wygląda u nas testowanie Flow na komórkach, tak? Czy ktoś już to sprawdza jak to wygląda? Bo ja nie mam takiej opcji, tak? No, Ale zobaczymy. Zaraz, to zaraz, zaraz, możemy, zaraz możemy zobaczyć, jak to wygląda na komórce. Kolejna rzecz to prezentacja. Witamy w Wikipedii, o której myślę, że porozmawiamy po audycji dzisiaj, bo chcę nagrać audio do tej prezentacji po prostu. W Prezi jest taka możliwość, że po prostu każdy slajd, każde kolejne wyświetlenie ma możliwość dołączenia audio, więc spróbujemy coś takiego zrobić. Zapraszam, jeśli ktoś chce zobaczyć taką analizę porównawczą z innymi bardzo popularnymi stronami, jak wygląda wejście użytkownika do takiego portalu, czy do takiego, do takiego miejsca, no to, to zapraszam do obejrzenia tej prezentacji. Jeszcze krótko o nowych audycjach z serii Nauka XXI wieku. One są oczywiście na wolnych licencjach i dlatego o nich mówię. Wiki radiu są prezentowane około pierwszej w nocy, więc jeśli ktoś nie może spać, no to może trafić na jakiś temat ciekawy z, z nauki XXI wieku. A mówię dlatego, że jest więcej tych audycji i że będzie ich coraz więcej. W ostatnim miesiącu chyba były trzy czy cztery nagrane. Mam już kolejne propozycje. Naukowcy coraz bardziej się otwierają, ten ruch otwartościowy, jakoś do nich też zaczyna przemawiać i zaczynają się przełamywać i, i jednak chętniej występują przed mikrofonem, szczególnie młodzi naukowcy, także, także to jest dobry prognostyk, jeśli tak można powiedzieć na przyszłość. O drukowanej wikipedii to wiele nie powiemy, w każdym razie można sobie zobaczyć i przeczytać artykuł, w linku w notatkach. Chyba, że coś jeszcze mamy bardzo ważnego do powiedzenia. Myślę, że jedna rzecz, jedna rzecz jest tutaj zaskakująca, otóż ta drukowana Wikipedia to jest news, jeśli mnie pamięć nie myli, z połowy czerwca. No tak. Natomiast dzięki temu, że mamy sezon ogórkowy, news ten wraca tak średnio raz na tydzień, jakaś redakcja sobie o nim przypomina i od półtora miesiąca jest gdzieś tam w mediach obecny, coraz to na nowo, co w zasadzie jest ważną wskazówką myślę dla nas wszystkich zaangażowanych w ruch Wikimedia, że wakacje są dobrym czasem, by organizować organizować nasze imprezy, bo wtedy media jesteśmy w stanie zainteresować, zainteresować. naszymi tematami. Mhm. Te, te, te, te tematy będą potem żyły. Także jeśli ktokolwiek ma ochotę zorganizować cokolwiek, teraz jest ten czas. No teraz albo, albo właśnie na początku sezonu ogórkowego. Ale jeszcze, jeszcze ten sierpień to spokojnie. Jeszcze, mhm. jeszcze będzie dużo takich tematów, które wypłyną. Także zapraszamy, można, można zgłaszać takie tematy również. Przypomnę, a jeżeli chodzi o... Y flow na komórkach i tak dalej. Właśnie przełączyłem sobie widok na mobilny na komputerze i teraz wygląda to jak duży tablet yy, i sprawdziłem na komórce i nie zgadniecie, jak to wygląda. No nie zgadniemy, zaraz sprawdzimy. Właśnie piszę na twojej stronie dyskusji z komórki ja i bardzo wygląda, mi się to podoba. To wygląda Tak samo. No właśnie. No właśnie, jeszcze mi ciągle brakuje, żeby w Wikipedii ten lewy pasek, to znaczy to, to lewe menu się chowało w momencie, kiedy ogląda się to na komórce i żeby można było je po prostu wysunąć, tak jak to normalnie w tej chwili na jest. Na pewno w preferencjach stronę. możesz to sobie włączyć, żeby się na Twoje no, kliknięcie nie, chowało, no, wiesz, to jak, tak jak, mała to, to, jest, to jest To jest pikuś, tak naprawdę ja mogę tam pokazać, co się dzieje z tym, da się to zrobić, w ogóle to jest kwestia gadżetu, no właśnie. natomiast co jest ważne, to, co teraz robi Wikimedia Foundation, jest obliczone na to, żeby, żeby, to pasowało do wszystkich tych, no, yes. jak to się mówi, mm -hmm. platform, narzędzi, czegokolwiek, device, w każdym razie, tych, tych narzędzi elektronicznych. Więc i komórki, i tablety, i, te, i komputery, i w ogóle. Więc to prawdopodobnie jest dla wikipedystów dziwne, bo tak jak Krzysiek powiedział, jesteśmy matematyzalemami, ale raczej tak zasadniczo to powinno być całkiem normalne, że po prostu coś wygląda tak samo, tylko na mniejszym ekranie. Mm -hmm, mm -hmm. Dokładnie i tak samo można z tego korzystać. No to już ostatni temat, w takim razie to był właśnie przed chwilką, także zapraszam, jeśli ktoś chce więcej się dowiedzieć, w notatkach znajdzie dużo linków do tematów, o których rozmawialiśmy, nowiny.podcasty.info. Tam w zakładce notatki można to znaleźć. No i właśnie a propos, to strona nowiny Wikiradia właśnie w ten sposób funkcjonuje, że jeśli się zmniejsza okno przeglądarki, to się chowa menu po lewej stronie na przykład. No nie jest to aż takie trudne, jak widać, żeby to zrobić. <śmiech> I tak samo na komórkach powinno się to prezentować. Zwykła strona internetowa. I tym optymistycznym akcentem żegnam Was wszystkich. Do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję, że się spotkamy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Kołaniam się. Cześć Szymona.